3, 4, 3, 4, halo halo. Halo, halo. Halo, halo. Witam <grymiania> was, Oksza. Kortas. E, czas na porcję wiadomości. No Kortas, zaczynaj, zaczynaj. Dajesz. E, zaczynam informację, o którą Oksza twierdzi, że już wcześniej mówiliśmy o tym. Ja twierdzę, że mogliśmy o tym mówić, ale dość dawno temu będzie remake Westward Michaela Craytona. Michaela Craytona, który przypomnijmy parę dni temu. Zmarł. Zmarł. A nie byś na to dawał serce? Ser. Myślę, że na raka. raka. Myślę, że na raka, ale nie jestem pewien, już nie pamiętam. Wiem, że zmarł. E... Nie był wcale taki stary. Nie był wcale taki stary, on miał e... 50 parę lat. Mhm. Mm. Będzie Westward. E... Światnikiego zachodu. Tak, Światnikiego zachodu, scenariusz Crichton. Nie musiał ponownie go pisać, dlatego, że pisał już do poprzedniej wersji swojej. Mm -hmm. Jest to remake filmu z 1973 roku, a reżyser będzie Tarsem Singh, facet, który zrealizował cele mm -hmm. z Lopez i teraz ostatnio zrealizował Magię Uczuć, film, który bardzo chciałbym zrecenzować. Jestem bardzo ciekawy, czy Tarsem będzie później realizował kolejny film z serii, dlatego, że nie wiem, czy wiesz, y Świat dzikiego zachodu doczekał się kontynuacji. O nie, nie widziałem. Trzy lata później po 76, 76 był świat przyszłości Future World. Wow. Oczywiście zero połączeń z Kreytonem. A no to dobrze. <laughs> Okej, okay, ja chciałem powiedzieć tak, po pierwsze, nie wiem czy zauważyliście, może nie zauważyliście, NBC pozdejmowało par seriali. Po pierwsze zdjęli... Um, dwa seriale chyba zdjęli. Dwa seriale zdjęli. Pierwsze, pierwsze co zdjęli to kontynuację seksu w Wielkim Mieście pod nazwą Szminka w Wielkim Mieście. O matko. <laughs> nie pamiętam jak się nazywało nazywała w oryginale. A drugą rzecz, którą zdjęli to podobno niezły serial ze Slaterem, to znaczy nie zdjęli. Y, planują zdjęcie, co oznacza, że po prostu przestają go produkować powoli. To tak samo jak Prison Break już. E, e, oglądam teraz ten kolejny sezon jest Tragedia i, i są już e, informacje prasowe, mm -hmm. że, że będą zdejmować. No i bardzo dobrze, no mój ci też oglądał, ale mówi, że ogląda, bo go to bawi strasznie, jak, jak oni się tam już <grych> plączą sami. W tak, tak, tak, bo, bo wcześniej oni tam e, uciekali z tych więzień, a teraz po prostu e, każdy odcinek to jest różne A. A, o to fajnie, to fajnie. No powiedzmy. No, no. Ja mam informację, że z 6 maja będziemy mieli premierę w 2009 roku Star Treka. Tak, tak. Ty tak. już widziałeś plakaty. Tak, widziałem plakaty, są takie czarno-białe. Dziś, albo na filmie, albo na Stopkats, albo na jakimś zachodnim serwisie, widziałem plakaty czarno-białe, po prostu twarze załogi. A, takie czarno-białe twarze, Spock tam, i tak dalej, ek... takie jako młodzi, tak? Jako tak, taki... tak, tak, tak, młodzież, młodzież. To jest powrót, powrót do początku będzie opowiadać o oh. historii o tych wszystkich postaci, które były w pierwszym Star Treku, mm -hmm. tylko ich, ich, ich jako, jako młodzi. Że Spock stary spotka się z młodym, bo to będzie jakieś przeniesienie w czasie, bo Spock wraca w czasie, żeby ostrzec młodszego, no, nie się w i tak dalej, będzie Leona Nimoy. I ten nowy chłopak, już nie pamiętam, jak się nazywa. Ale Nimoy się tak zaczekał, za że już nie będzie występował. Nie, no będzie występował, no jak mu zapłacą, to będzie. <laughs> Film będzie realizował J.J. Abrams. Tak, tak, tak. No. I dla mnie to jest po prostu taka moda na Abramsa, prawda? Mm -hmm. Po poloście, który został przez wszystkich okrzyknięty za jakiś fenomen, teraz on realizował Myślinny Passable trójkę, teraz robi Star Treka, czyli generalnie tak od, odgrzewa cudze kotlety. No. No, to no, nie świadczy zbyt dobrze. Co mogę jeszcze ciekawego powiedzieć? O zdejmowanych serialach, nie wiem, czy śledziliście historię serialu Simpsonowie, który wylądował w telewizji Puls. Pierwsze, co zobaczyłem, to o, są Simpsonowie fantastyczne. Potem usłyszałem jakby głos tych Simpsonów, no i okazało się, że jest dumbing. Potem przeczytałem artykuł, że Pulse powiedział, że bardzo przeprasza tych wszystkich fanów, którzy oglądają Simpsonów. O, oni właśnie nie pomyśleli, i tak ten, i, i oni jednak um, chyba zrobią z napisami. Włączam telewizor dwa tygodnie później, dalej są z dubbingiem. A wczoraj przeczytałem informację o tym, że w związku z tym, że Rupert Murdoch dwa dni temu wycofał się z telewizji Puls, w ogóle nie będzie Simpsonów. Aha. Bo on wykupił zdaje się prawa i to jest związane jedno z drugim. To znaczy, jak on się wycofuje z Pulsu, no to już bierze ze sobą, wycofuje ze sobą jakieś tam licencje na, na, na Simpsonów. Po prostu już w ogóle nie będzie Simpsonów. No. No. A chcieli nadać wszystkie odcinki. Wszystkie odcinki. Wszystkie jest ci... ich, mam kolegę w pracy, który jest wielbicielem Simpsonów i powiedział mi, że ostatnio skolekcjonował wszystkie odcinki i jest ich 260 ileś o matko. 260. Jak przejeźliśmy to na godziny, to wyszło na to, że chyba 3 doby musiałbym na stop te odcinki oglądać. Nie, to nie jest, ale tak, tak, no. tak mało. No. Dzisiaj będziemy recenzować film dość niezwykły. A. Ja wiem, czy taki niezwykłe jest przesady. Ja <laughs> ja bym powiedział, że dosyć szablonowe, a mogę mi recenzję, mogę prywatę? Byłem na bądzie. No. No, generalnie jest to kontynuacja. Ale nie spoileruj. Nie, nie spoileruję, tylko powiem, że bardzo mało jest bondowskich takich klasycznych akcentów. To znaczy te rzeczy, do których się przyzwyczaiłeś. No bo tak, taka była idea, prawda? Nie, nie ale, ale naprawdę no. Bond zawsze na przykład mówi Bond James Bond. No i nie będę. Bond James Bond. Jest tak. dużo takich rzeczy, których on nie robi. Pewne rzeczy robi kompletnie od czapy. Podobało mi się to, ale tak jak napisał jeden z recenzentów, bardzo mi się podobał ten bond. Natomiast jak, jak napisał jeden z recenzentów, no to już nie jest bond do końca, bo to już jest powoli. Jak podobał wam się Born, no to powinien wam się podobać ten bond. Jak podobały wam się przygody Jane, Jasona Borna. Ale to już były takie. Mm, takie akcentów w poprzednim bondzie, to znaczy takie mało bądowskie. Ale stylu, tam jest jeszcze bardziej w stylu jest wieś, wstrząśnięte, nie mieszane, a mam to w dupie. <grym> no tak, ale tu jest jeszcze gorzej, to znaczy jeszcze mniej jest tego bąda w bądzie. A to właśnie było specjalnie. Ja wiem. to wiem. zamierzony. Ja prawda? wiem, ja wiem. A w ogóle to, dane, mia to, w ogóle to miała być trylogia. To w ogóle to miała być trylogia, aha, aha, tylko taka. że e, końcówka, znaczy ja nie wiem, ja tylko słyszałem, mhm. że końcówka została zmieniona specjalnie po to, żeby następny twórca miał otwartą furtkę do zrealizowania takiego projektu, takiego, ta, takiego Bonda, jakiego mu musi... się podobał. Tak, a nie, mhm. bo generalnie to wszystko miała być wiesz, trylogia. Dobrze. Okej, okay, no wróćmy do filmu, który dzisiaj recenzujemy. Którym będzie. <laughs> Burn after reading. Meanwhile, kind of like this CD just lying in a locker on the floor there. Yeah, and it's these files, man. I'm not comfortable with this. No. It was just lying there. You should put up a note in the ladies locker room. Put up a note? Hello, did anybody lose their secret CIA stuff? I don't think so. Osborne Osborne Cox, who am I speaking to? Czy ty napieszpołufne? Co się śmieję? Co <grym> się z uh, uh, uh. tobą, przez poufne, e, Braci Coenów nowy film. To ciekawe, bo wszystkim zaczynam polecać ten film. jak Na niego na, na przyszedłem, tak naprawdę. Wszystkim polecałem ten film i, e, co ciekawe... Bardzo mało osób, e, takich... Nie, jakoś nie jest niezafascynowanych filmem, nie, nie, nie mm -hmm. śledzących y, y, y, twórczość No W ogóle, w ogóle nie, nie, nie kojarzyli do końca, kto to są bracia kołem Co to Co jest? Tak. to jest? to jest? to Co to jest? Co to Nie. nie. O matka. Ja. Ale to wiesz, to jest kilka I to nie takie osoby, które, które wiesz, które są kompletnie takie ciemne i żyją, wiesz, na planecie. ciemne. Ciemne, tak, no? Tak, mm. tylko, tylko, tylko ludzie, którzy, którzy generalnie no, oglądają filmy, wiedzą, na czym polegają filmy. We'll interface with the FBI on this dead body. No, no, God, no. Burn the body, get rid of it. Okay. E, i, I bracie, gdzie jesteś? Mm. Fargo. Biglebowski. Mm. Mm. Nic, cisza. No i jaka była reakcja na ten film? Yy, no bardzo dobra, bardzo dobra. No generalnie publiczność była zachwycona, przynajmniej ja byłem na pokazie przedpremierowym w Atlantiku i widownia po prostu ryczała ze śmiechu, no. No naprawdę, ludzie się strasznie śmiali. Dobra była reakcja. Nie podobał dobra. Ci się film? Średnio. Średnio Ci się Średnio podobał? Średnio mi się podobał. Ludzie są zachwyceni. Ja wiem, że są zachwyceni. Ja wiem, to No, dobra, to ciekawe, to ciekawe. Dlaczego? Dlaczego? Bo ja wolę wczesnych koenów. Ale to są wcześniej Kojenowie. To nie są wcześniej Kojenowe. To, to tak. nie są koenowie To tak. są kojenowie ci... po fargo. Tak, to są, to są. To jest fargo. To jest dokładnie to jest, fargo. No, no, no, to do, nie są wcześniej Dokładnie. To, to nie. Właśnie, właśnie, to jest dokładnie fargo. To jest no. dokładnie, bardzo dobrze to ująłeś, no. dlatego że koenowie e, eksperymentowali. Przez pierwsze, pierwszą dekadę swojego, swojej działalności, od lat 80. do 90 któregoś, kiedy zrobili Fargo, a kiedy zrealizowali Fargo i dostali nominację do Oscara, to, to jest. To w tym momencie był przełom. To znaczy, że oni odkryli pewien złoty środek, jakąś formułę, według której mogliby zrealizować kolejny film, i w tym momencie zaczęła się po prostu droga do tego, żeby zrealizować kolejny film nominowany do Oscara. Rozumiesz? Mm -hmm. wcześniej Coenowie um, to było tak... To, to, to, to były eksperymenty. oglądasz Śmiertelnie Prosta? Nie, nie oglądałem. właśnie. właśnie. Śmiertelnie Prosta jest filmem zupełnie innym. zupełnie. Przy, o tym zupełnie, filmie, ale, ale nie, nie Śmiertelnie Prosta. Albo na przykład Arizona Junior. Widziałem, Widziałem. Widziałem. To jest Widziałem. zupełnie inny film. Tak, to jest, to jest przesadzony. Prze, prze, e, Fargo jest, te, albo Hatsucker Proxy. To też tak, jest. Czeka, ale to są. Albo ale Barton, Barton no film, Barton, no, no Barton ja, ja, film. No ja wiem, Piotr, to, filmów... to, to, to jest takie zupełnie inne kino. No. Ja bym jabłek. No właśnie, to jest zupełnie. To jest właśnie zupełnie. Nie, nie, nie. To wszystko są właśnie Bardzo dobrze to To jest zupełnie inne kino, a każdy film po Nie, ja Fargo to jest, to jest Fargo. Tylko to jest, to jest, to jest w duchu Fargo wszystko. Nie, nie, nie. Przed chwilą powiedziałem w rozmawialiśmy na temat tego, że to, tajne przez głowę no to takie fargo. Po, sam, to, sam to powiedziałem. Ale bo jest bardzo podobne, bo poczuciem humoru jest podobne. Bo... Big Lebowski też jest takie fargo. Nie, nie do końca, nie zgadzam się z tym. Nie, nie do końca. Dlatego, że każdy z tych filmów, one są śmieszne momentami. Tak? Ja, bo, bo to, czy coś jest śmieszne czy nie, okay. nie determinuje jakby okresu, w którym twórcy e, tworzą, tak? No bo to, że to tworzą nie śmieszne rozum. filmy, braci, gdzie jesteś, nie jest aż takie śmieszne. No, nie. E, no ten ich ostatni film, którego na tabelę nie widziałem, mój błąd. No, Oskary. S co? Oscary. Z Klunejem? Nie, z Klunejem, boże. Um, to nie jest Kraj dla Starych Ludzi. A. A. No to to jest <grym> bardzo poważny film. No tak, ale to mówisz mi, że to jest jakiś. Wiesz, że te wszystkie filmy są takie same. Nie, nie, nie, nie, nie do końca, ale wiesz, że. to nie jest taki, samy fi tak, taki nie sam jest, film. Tak, nie jest. No nie, Nie mów mi, że to jest jakiś, jakieś, są jakieś dwie epoki, no. To tak, jest to ktoś... bardzo podobny do Fargo. Nie, ale tak? to jest naprawdę widać, widać różnicę pomiędzy tym, co się działo przed fargo a po Fargo. Widać różnicę, widać naprawdę, wierz mi. No może nie, że widać. No. To jest... Ale to jest gorzej? Ja nie, nie, nie ja tak mówię, jest... że to jest gorzej, to jest inaczej. No, ale ci się ale... podobało, ale użyłeś tego argumentu, okay, że to jest inaczej. Okej, okay, ale powiedziałem, że wolę wczesnie, wczesnych koenów. Mhm, I tylko no, tyle. No okej. Okay, okay, ale, okay. ale powiedziałeś na początku, że ci się średnio podobało. Dlaczego? Tak, średnio. To nie, to nie jest argument, że lubisz wczesnych koenów. Nie bawiło cię to? To nie, nie, nie bardzo. To znaczy, bawiło, bawiło mnie, ale nie w takim stopniu, żebym był zachwycony tym filmem. Aha, okej. Okay. Jest troszeczkę zakręcony i tak dalej. Ale To wszystko jest bardzo fajnie zrobione. Tylko, że to już... Ja mam troszeczkę taki obses od kol kolonami. To znaczy, że widziałem to gdzieś wcześniej w ich, w ich filmach, prawda? Aha, rozumiem. To znaczy, że oni wpadli w pewnego rodzaju manierę. Te firmy są jakby takie... No, stwierdzenie tłoczone z, z tej samej matrycy to jest przesadzone, to jest ale, przesadzone. Ale, ale generalnie nie są bardzo podobne do siebie. Ale cały tak czas wiem. te pomysły są śmierze, świeże. Tak. Ten humor jest dużo lepszy niż, niż humor, nie wiem... Steve'a Carrela, czy czy, czy czy, czy. Nie, no to jest. oni tak podchodzą troszeczkę pod Alena. Wiesz? Troszkę tak. Troszkę, troszkę, troszkę... troszkę może tak. Chociaż to nie jest. No ja wiem, no, że Alen to jest zupełnie inna półka. No okej, okay, no rozumiem. Ale no, wiesz no, o co chodzi? Jest bardziej... to humoru. Znaczy, to nie. Właśnie, no, dokładnie, to jest humor. Klasą humor klasą humor, humor klasą jest taki bardziej wysublimowany. Nie jest taki amerykańsko-szkolno-młodzieżowy, prawda? Mm -hmm. Że wiesz, zjedzą główno w American Pie i to jest po prostu zabawne, takie ryboki zrywać. No tak, tak. Dokładnie, tak. prawda? Ale na przykład e, Brad Pitt. Tak. Podobał Ci się? Tak, podobał mi się, ale już go gdzieś w czymś widziałem w takiej roli. W takim... to jest... Gdzieś go widziałem w tym wydaniu, gdzieś go kojarzę. Z... Tylko nie mogę sobie za Chiny ludowe przypomnieć w czym, ale jestem przekonany, że on już taką rolę kiedyś zagrał. Czy ty masz wrażenie, że ten, dzięki temu on dostanie nominację do Złotego Globa? Nie, nie do Oscara, do Złotego nie, Globa. W kategorii, się, w kategorii musical, komedia. No no może, może. Właśnie, może, właśnie może. o tym mówię, może. dlatego że ew, ew, y, ludzie przyznający Złote Globy mają tendencję do mmm, dawania nominacji tym osobom, które zagrały postać inną niż zwykle. Ale wydaje mi się, że P Pit już coś takiego kiedyś zagrał. Ale generalnie jarzymy ja, Pita po. wiesz, po melodramatach i takich raczej. Hmm? Po melodramatach i raczej takich filmach. No wiesz. No, no, może nie cięższych, ale, ale wiesz. Ale nie tak, nie, okay, okay. nie, nie, nie, nie, nie gra idiotów, natomiast on już wcześniej dostał nam znaczy dostał Złotego Globa. Myślałem, że już wcześniej był idiotą. <laughs> no. no ktoś na pewno mógłby się pokusić na taką teorię. Mm. On dostał Złotego Globa, wiesz o tym? Tak, za co? Za 12 małp. Aha, no tak, no tak, no tak. A tu widać, że on próbuje z zerwać z tym wizerunkiem Złotego Chłopca. To co, próbuje, to, co próbowali. To, to, co się udało Robertowi Redfordowi i George'owi Klunenowi. To znaczy, przekwalifikować się z młodszych ról na starsze. Mm -hmm. Pitowi się jeszcze to nie udało. On cały czas się stara. No bo gra w tym, a nie innym. No. Gra w Troi, gra w w takich produkcjach, w których, wiesz, no to jest cały czas złoty chłopiec. No, no a teraz będzie przypadek Benjamina Batona i to jest e, historia opowiadańca o facetach, który się starzeje, do znaczy tyłu. młodnieje, tak, młodnieje. Tyłu, I, ta, i, ta, I też w, w, w Zwiastunie też są takie momenty, kiedy on już jest, e, zbliża się do tej swojej śmierci i jest po prostu takim idealnym, pięknym chłopaczkiem z, z liceum i to wiesz, aż, aż, aż, aż świeci, prawda? Tak. Aż świeci. Ehm, świetnie grany. Świetny, gra, świetnie grany film. Fajne, świetnie grany, naprawdę. fajne dobrany tak I, McDormand, i, I Malkowicz i, jak zwykle. I Malkowicz jak zwykle, oczywiście. No, no, ale Malkowicz jest po prostu śmieszny, on potrafi być śmieszny. No. To, jest, to, to, jest taka, no, to jest taka cecha takiego dobrego, poważnego, dramatycznego aktora, który naprawdę potrafi być... No tak, jak widzę ten poważny dramatyzm <śmiech> w, jego, w jego ćwiczeniach aerobiku, wie, I'm back, I'm back. You fuckers, I'm back. <śmiech> Śmieszny film, śmieszny A film. A właśnie, jeżeli chodzi powiem ci, o... Powiem tak, Ci jeszcze tak, jedną rzecz. Tak. Ja dawno, um, to się rzadko zdarza, dlatego może tak cenię ten film, dawno nie, nie bawiłem się dobrze w kinie. To znaczy nie poszedłem na taki film, na którybym się cały czas śmiał, razem ze wszystkimi na sali. I to jest, słuchajcie, taki To też jest film. pewien wpływ na, na psychikę, to znaczy oglądanie z grupą ludzi, którzy na przykład coś śmieszy i po prostu nie, przejmuje się ja, Nie, ja nie mam czegoś humor. takiego, ja nie mam czegoś takiego. Znaczy, ja jestem odporny, znaczy, nie, nie, nie, chcę, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę mówić, że jestem jakiś super odporny, ale jestem, myślę, że jestem dosyć odporny. Znaczy, wiem krystalicznie, znaczy, co tak, nie będę Znaczy, nie będę się chwalił, ale myślę, że jeżeli pójdę na jakąś naprawdę idiotyczną komedię i wszyscy będą się śmiali na, na, na, na widowni, to ja może się zaśmieję, ale prawdopodobnie a to tak samo momencie. jak było z z Szczachodymi, gdy turturę grał. To, to, to nie było może aż tak idiotyczne, ale to generalnie było taki specyficzny humor, taki yy, pod Braci Mark podchodzący. Tak, tak, I pamiętam, że ten ewidencny. film się najlepiej oglądał właśnie w grupie, kiedy wszyscy się śmiali. No tak. tak I wtedy tak. wiesz, i wtedy po prostu z, zarażałeś się tym śmiechem od innych śmieliśmy się wszyscy wspólnie. A, a odwrót był na poziomie Braci Mark, który jest, notabene jest e, klasykiem. No tak. A. Za, jeżeli chodzi wracając do, do tych ćwiczeń aerobiku, czy ty nie zauważyłeś tam takiego kultu, kultu ciała? Troszkę tak. Jest kult troszkę ciała, troszkę to tak. znaczy, że, że wszyscy ćwiczą albo są pracownikami siłowni, albo chcą sobie zrobić operację plastyczną itd. itd., itd., itd. Tak, tak, tak, tak. To tak, generalnie tak, tak, kult. Tak, kult tak, ja zauważyłem takie. Mm, mi się skojarzyło to z jej wysokość Afrodytą, to znaczy, że w jej wysokości Afrodyta jest cała konstrukcja jak w, w tragedii antycznej. No tak, tak. Prawda? Coś, aglrawia, to co w tym filmie były takie wstawki... Chór był, tak, tak, tak. A tutaj w tajne przez są takie małe elementy, które przywodzą na myśl Tragedia antyczna, albo tragicomedia antyczna, co oczywiście jest oksymoronem. Po pierwsze, masz kult ciała, czyli to, co jest, wiesz, e, e, olimpiada i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. Po drugie, agenci CIA i w ogóle siedziba CIA jest jak olimp, to znaczy, że oni wszyscy patrzą na te problemy zwykłych z ludzi z góry, w ogóle zupełnie jakby nie mając bladego e, pojęcia, co tam się dzieje. Mm -hmm. Prawda? ale z drugiej strony są bardzo wszechwładni, prawda? że oni potra mogą zrobić wszystko, przynajmniej takie są ustawieni. No tak. Taką, czyli tak jak no, niemalże boska e, interwencja. E, po drugie, wszystkie wydarzenia, które się dzieją w, w biurze, są relacjonowane przez jednego z pracowników, tak jak jest w tragedii antycznej, no tak, że, że przychodzi że posłaniec, posłaniec i, tak, i tak, mówi, tak, że tak, była tak. jakaś wojna gdzieś tam to i prawda, opisuje dużo... prawda. To Coś... prawda. Gdzieś, gdzieś, no? Dokładnie no, w, ten, no. w ten sposób. Im więcej mówisz, tym bardziej kupuje tę prawdę. Tak. A i, i ostatnia rzecz, femme fatal. To znaczy, że wszystkie te baby, to są kobiety fatalne, mhm. sprowadzają nieszczęście na wszystkich facetów. Na, na tego, tego, tego, tego i tamtego. tego nie może być. Dokładnie. To, to, Czyli po prostu to nie jest jakby w, w, w całości e, tragedianty, tylko są takie elementy. Mm -hmm. Tak bardzo inteligentnie powkładane. Czyli kult ciała, kobieta fatalna i, e, i CIA jako Olimp w ogóle. Tak? <głos> <głos> no dobra, dobra. Dobra teoria. Dobra Fajne, teoria. Dobra, no. Nie wpadłbym na to. Ja oceniam na czwórkę. Ja oceniam na piątkę. To na piątkę. dobry, śmieszny film. Może dlatego, um, przyznaję, że może dlatego, że um, trochę brakowało mi takiego filmu. To znaczy um, od czasów Fargo minęło tam powiedzmy no ponad 10 lat, tak? bo to mm. był 96. Dobrze, tak, tak, 96. 96. I, I może po prostu mi takiego filmu brakowało. Nie wiem, no tak mi się wydaje, że gdzieś... Dziś tego humoru mi brakowało. Nie było. Nie, nie bawiłem się tak fantastycznie na tym filmie. Ach, Boże, to nie okrucieństwo nie do przyjęcia, tak? Prawda był tak bardzo tak. E, to był tak spłaszczony, ten, tak stonowany. Tak, tak, tak, tak. Taki grzeczny bardzo. Grzeczny to, bardzo. Tak? Nie była czarna komedia, a to ewidentnie jest, tak? Mm -hmm. e, piątka. Bardzo dobry film. Polecam. Świetnie. Idźcie. Bawcie się dobrze. E, rozerwijcie się. To naprawdę nie Bawcie trzeba... się i rozmnażajcie. To bawcie się i rozmnażajcie. Dokładnie. Tym przesłaniem się z Wami żegnamy. Trzymajcie się następnego razu. Mówi Łaksa I Kortas.